Mama poszła do sklepu. No, jest jak jest. Czasem jest ciężko. Teraz sobie film oglądam na, na platformie cyfrowej, tak. I czasem jest naprawdę licho, tak. Czasem się martwię, czasem mi to wszystko nie pasuje. Jestem w tym wszystkim zmęczony. Chociaż z czym ja mogę być zmęczony, po przecież ja nic nie muszę robić. I to jest też takie, wiecie, są takie... Ja, kurwa, nikt mi nie rozumie, bo większość... Większość ludzi myśli, że to jest kurwa takie łatwe życie niepełnosprawnie, czy ma łatwo, nic nie musi a to nie jest tak to nie jest tak łatwo takie łatwe i, i wcale mi to nie pasuje wcale mi to nie odpowiada, że, yy, że tak jest tak. ta rano kiedyś musi się skończyć ja też muszę zacząć coś działać Moi rodzice, wiadomo, mój tata jest w takim wieku, że, że parę lat, to wiadomo jeszcze ile pożyje, tak jeszcze może pożyje, może z dwa lata, może trochę więcej, a ja już też muszę myśleć, ja, ja nie mogę tak funkcjonować. Jestem tą powtarzalnością, tym dzień za dniem, takim zmęczony, bo po prostu męczy mnie to, męczy. Jeszcze dodatkowo coś się pojawiło, co mi nie daje. rady się skupić tak różne... Moje, mój, mój popęd seksualny dał o sobie znać, daje. O sobie znać, że mi się podobają większość kobiet, i tak dalej, Zda daję to o sobie znać, tak? I też. I też męczę się, męczę się w ogóle, tak? Że ja już też ciężko mi jest się opanować, ciężko mi jest nie myśleć o tym. Oczywiście gram, siedzę, robię te swoje filmy. Bo co mam robić, tak? Jak siedzę, no to co mam robić? Czasem wypadałoby z kimś pogadać. Czasem tam pogadam z kumplem o różnych problemach, jakie ktokolwiek ma z nas, nie? bo to nie jest tak, że kurwa każdy tylko siedzi i nic nie, nic nie myśli, co jest główno, główno, prawda, bo... Ja po prostu nie, mów, nie mówię, a ja nigdy nie mówię takich rzeczy i... żeby nie martwić moich rodziców, żeby nie ja nie lubię wokół siebie też szumu zbyt dużego, tak? Dlatego też mnie, na mnie to źle wpłynęło, ta sytuacja, taka rzecz, że każdy e, każdy na mnie wywi, wywrał, wywierał presję, prawie każdy, tak? Mój ojciec to już w ogóle przesadził z tym wywieraniem presji, bo on całe życie mi presję tylko na mnie wywiera i, i w momencie, kiedy ja byłem no, miałem przygodę z Karoliną, czy tam z kimś, to wy, wy, wybrał na mnie taką presję, że ja miałem dosyć. Że y, też ona by nie była zbyt z, za mądra, to też doszło do takiego wniosku, że ona się nie zmieni, tak? że ona będzie nadal taka, taka głupia. Może do tej pory, może teraz się zmieniła, tak, albo już z kimś innym i tak dalej. Może rzeczywiście nie byłem tym, co. tym, kogo chciała, tak, ale. Ja zresztą też. Ja nie byłem zainteresowany zbytnio. Nic nie, nie byłem zbytnio zainteresowany, bo ona nic nie, nie przedstawiała sobą tak naprawdę. Tak? W początku to po prostu ja nie miałem wyboru w sensie, że jak już ktoś się pojawił, ktoś po prostu się mną zainteresował, to dałem szansę. Tak? ale Wiedziałem, że to nic nie dam, bo tą osobę musisz kochać. Musisz mieć jakieś uwielbienie, jakieś myśleć o tej osobie, nie... Bym, mieć, Nie być w stanie myśleć o czymś innym, tak? to wtedy wiesz, że tą osobę kochasz. Tak? To jest takie. Ech. Dlatego to tak, tak wyszło, jak wyszło. Tak? Bo ja też nie byłem może gotowy, może Ech. mało dojrzały. Może, może, może po prostu trafiło mi się tak, że chciałem, że... jak zawsze chciałem kogoś mądrzejszego, kogoś mądrego, tak? kogoś ułożonego a nie byle kogo, który nagle się nawinął i tak dalej, tak. To jest y, też moja bolączka, kuźwa, że jak ktoś mi się podoba, y, to ten ktoś nawet nie zwróci na mnie uwagi, tak, że ja y, oczywiście sam nie podejdę, ale widzę, patrzę. Y, zwracam uwagę czy na charakter, czy, y, czy na sposób zachowania, nie, czy ona jest na tyle dojrzała, y, żeby ja, ja wiadomo, że też do końca taki tip-top to też nie jestem, ale zawsze liczę właśnie na porządny charakter, na, na to, że wie czego chce, że nie jest głupia, że nie ma fiubziu, że, że, yy, że nie jesteś kolejną zabawką czy coś takiego. Tak? No, te, te, takie się trafiają dzisiaj coraz częściej, tak? że a ci gadarzy się kochani, a tu nie myślę o dziesięciu następnych i tego też nie wytrzymałem, bo ile mogę tak wytrzymać, tak? Ja jestem koło tej osoby, a ta osoba robi sobie jaja, nie? Ze mnie. W pewnym sensie. Także no niestety, nie? Tak wyszło, jak wyszło, a czy jeszcze mi się trafi kiedyś, nie wiem. Nie wiem, czy mi się ktoś trafi. Ale wiem, że musi już coś być, bo, bo po prostu ja tak nie dam rady, ja nie daję rady. Ja oczywiście sobie żyję dzień za dniem tu grę ukończę, tu coś sobie zrobię tam jakieś zajęcie tego żeby nie myśleć ale ja tak nie dam rady ja tak nie dam rady bo ja widzę ten smutek widzę ten smutek po siebie. Ja... I nie dam rady, nie dam rady tak dłużej i ja wiem, że musi się już coś zmienić. Psychika ci przestał też, też daje sobie znać, bo samotność, niesamotność daje sobie znać. To nie jest, że po prostu mi się nic nie chce, że teraz nagle wszystko weszło w cień i nic mnie nie interesuje, czy coś takiego, nie tylko po prostu zaczynam się już myśleć, zaczynam się zastanawiać i, i zaczynam się martwić Dlatego tak nie jest i więcej czy później przejdzie miał dosyć i tego takie życie mi się już nie podoba, tak? Ja bym chciał normalnie kocz, mama.